Stanek, autobus w a, a To to jak 1-2-2 Do jedzie Jura oj, Aj oj, oj, Bo oj, wsiada oj, oj, jakaś gruba skrób. z pyskiem zrobić więcej miejsca Aha. ja leję na nie wszystkie Leje. Słyszycie? Leje Jotuera Tyle, że ta pani Cielskiem napiera Na dodatek Rycza jak statek o, Uciekam wzrokiem Bo oj, w mi w papę Zwracam się, o, o, skąd tu ten kwiatek? Chmurny mm. platek, od razu myślę ile latek I pochodzenie, bo twarz nieznajoma Ale, ale, a? robię za durnia, bo ta gruba pieprzona Mi utrudnia równowagę i dosłownie Odbijam o kasownik, a skoro już przy tym To wyciągnij słownik, no, no. szukaj kanał, Ar na niego harry, ja tak. to chyba otrzymałem dar Że są częściej, jak, jak nie mam biletu no, no. Zara, zara, spojrzenie mnie tu Po dyskusji, kurwa, na Nie mam pętów albo lepiej Daj na browar drobne, minuta Nie masz, nie martw się nie, nie, nie. tym w ogóle Wiesz, Aha. jedno co niedome w komunikacji miejskiej To to, że nie możesz jechać z miejskiem babę, bo komunikacja ma Niejedną grubą babę tak, Teraz robię, robię, robię najem, a to kukają, co rusz samego gomysz na Aha, te ja się Aha, ja się poranne luzy. Aha, jak żałuję, się łzy Trzyma trzyma, a, trzyma, trzyma, trzyma, i, i. A czym jechałem, no chcę już dobrze nie przypominam Zrokiem po szybach ścinał Raz w lewo, a raz w prawo I Co i co i co i brawo, bo pod linią go szczączy raz Chcesz z nas, go znasz, Nie, ale ta twarz co obok Tolemona I tak było, że nie no. widziałem go już czasu Grona i grona I w jeden jeden trzy piąteczka Jak ze szczudlem miała być na Albo nieraz ze szybeczka, Ja do jobego macham w niebo głosy Tylko zetę w miejskiej są brudne dosyć jeszcze w serce ciosy To jak te busy mają pełno skaz Typu w połowie odlepiona dwa raz. Kletka, tym co to robią, się ich własna kletka odlewia, Uy, do te gruby prawie co im ślepia tak, wie, no, nabij, no, bij, no, tak, tak, tak a, a, czerwona, czy w wieku weselówkę nabij i pi, się w usta, jak jest w USA Te czerwone, autobusy a, a, Te poranne luzy jak, jak ta gruba się busy, busy a, a, Niech chcę nie, nie, autobusy a, a, a, Te czerwone, autobusy nie ten autobus A tera-tera, wiesz? A tera-tera, wracam ze szkoły. No. Spotykam a -a. adera, o tuera no, co czy, czy, czy. tam nagrywka? no spoko bla, bla, Dobra, bla, pogadamy bla, potem, bla, bla bla bla. No to coś, no cześć otura. Biedne, bo już stoi fura. Ze z tego biegu dać nura, ale, ale. Jest to sama gruba, no, nie wsiadam nie, nie. na ławce siada. I śluga, albo nie. nie, bez. Zimny dzień, mam dres. A w głębi na ławce luzach chcesz szkoły, dzięki, dzięki. Zdzę, zdzę, zdzę. ale już na chatę żadne lęki, żadne. Jeden, jeden, trzy. Jadę, patrzę, siedzi rem, Przepraszam, przepraszam, sorry, sorry. Siadam na czerwonym siedzonku, grube bawy napiewczają. Od zmądu na żądanie, no bo jak przecież takiej damie kierowca od razu stanie, tak wiesz, na zawołanie, nie? Przecież te czerwone autobusy Aha, te poranne luzy jak, jak, jak ta gruba się puszczy Niech te autobusy te telefony, autobusy te poranne luzy jak ta gruba się puszczy <laughs> oh, cool,